Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przekładanego podcastu. Dzisiaj moim gościem, pierwszym gościem w historii podcastu jest Paweł Właśkiewicz. A będziemy rozmawiać o tym czym ja się zupełnie nie zajmuję i na czym się zupełnie nie znam, więc dzisiaj będę zadawać głównie pytania. I moje pierwsze pytanie jest takie, ponieważ ja tutaj no, prawdopodobnie powinnam Cię najpierw ładnie przedstawić i powiedzieć, czym się zajmujesz, to może zrób to za mnie i powiedz, powiedz czym się zajmujesz i jak zacząłeś tą pracę i tak pokrótce o, o działaniu firmy. Dobra, cześć wszystkim, jestem Paweł, tak jak już mnie Agnieszka tutaj przedstawiła, pracuję w firmie lokalizacyjnej tudzież tłumaczeniowej, zależnie od interpretacji tych określeń, która nazywa się Lion Bridge i jestem tam na stanowisku znanym powszechnie jako koordynator tłumaczeń, co może brzmieć dosyć enigmatycznie na pierwszy rzut ucha, ale postaram się wkrótce Wam przybliżyć o co w tym chodzi. Ja jestem po studiach językowych, mianowicie po anglistyce, którą studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim i do Lion Bridge trafiłem praktycznie bezpośrednio po studiach z jednym małym epizodem pomiędzy, którym była praca w testowaniu gier w innej firmie, która się nazywała Testronik. I wbrew pozorom ten krótki epizod prawdopodobnie mi się mocno przydał i e, też zadecydował o moim znalezieniu się w Lionbridge, ponieważ na początku zajmowałem się między innymi e, lokalizacją gier. Także będę mógł prawdopodobnie powiedzieć trochę więcej na ten temat, ale także kilka innych, ponieważ w Lionbridge wielokrotnie zmieniałem Tematy główne, którymi się zajmuję i podejrzewam, że może z tego wyniknąć całkiem ciekawa historia. Nie wiem, czy powinienem jeszcze coś tutaj powiedzieć, ale wydaje mi się, że w ramach wstępu Agnieszko wystarczy, także czekam na twoje pytania. Myślę że, myślę, że o lokalizacji konkretnie gier nagramy jeszcze jakiś odcinek, bo dla mnie to jest bardzo ciekawa, ciekawa sprawa, ciekawy temat natomiast chciałabym Cię teraz zapytać tak bardzo ogólnie, czym się różni tłumaczenie od lokalizacji? Ja mniej więcej wiem, ale myślę, że masz dużo więcej do powiedzenia niż ja na ten temat Co to jest tłumaczenie? Podejrzewam, że każdy, kto słucha tego podcastu wie, natomiast lokalizacja to jest takie pojęcie tłumaczenia rozszerzone o tak zwaną adaptację kulturową. Może zacznę od przykładu. Co prawda, szczerze mówiąc, nie wymyśliłem żadnego dobrego przykładu przed tym podcastem, bo to zawsze jest trudne, kiedy próbuje się z głowy wyciągnąć coś adekwatnego, ale nie jest to przykład rzeczywisty, natomiast jest to przykład możliwy. W Japonii znaczek powszechnie znany pod nazwą swastyki, jest totalnie neutralnym znakiem, który kojarzy się przede wszystkim z religią i, i, i wierzeniami wszelakimi i oznacza też tak na dobrą sprawę świątynię. W związku z tym, kiedy kupicie sobie w Japonii mapkę świątyń, to będzie ona pokryta znaczkami swastyk, które oznaczają lokalizację tych świątyń. Wygląda to trochę jakby ktoś dał wam mapę inwazji nazistowskiej z perspektywy Europejczyka tudzież Amerykanina, natomiast w Japonii nie ma w tym nic dziwnego. I teraz przyjmijmy, że ktoś chciałby taki produkt zawierający taki znak rozprzestrzenić na inne kraje, musi wziąć poprawkę kulturową, dlatego że zwyczajnie w świecie może się narazić nie tylko na zdziwienie odbiorców, ale wręcz na potencjalnie jakąś agresję, niezrozumienie czy oskarżenia o szerzenie kontrowersyjnych poglądów. Także to jest przykład dosyć ekstremalny, ale wydaje mi się, że powinien nam zarysować mniej więcej z czym mamy tutaj do czynienia, bo rolą tłumacza i także rolą koordynatora tłumaczeń w przypadku procesu lokalizacji jest też upewnienie się, że nie wypuścimy na rynek o konkretnej a, kulturze i, i jakimś konkretnym systemie wartości, czegoś, co nie pasuje do niego albo jest niezrozumiałe. Inny przykład, teraz już a, rzeczywisty i a, bardziej praktyczny z mojej perspektywy, to a, kwestia lektor czy napisy a, o w tłumaczeniach multimedialnych i lokalizacji multimediów też pewnie później porozmawiamy. Natomiast a już teraz mogę Wam powiedzieć, że coś takiego jak lektor jest pojęciem. A, hmm, jest pojęciem bliskim nam Polakom, ale niekoniecznie zrozumiałym dla Francuzów tudzież Niemców. Oni posługują się albo napisami, albo. A, voice rozumianym jako dubbing właśnie, kiedy każda postać występująca ma swój własny głos. Ewentualnie no lektor jako ktoś, kto czyta taką ogólną narrację, nie? a nie jedna osoba, przez której głos słychać gdzieś tam w tle oryginalne głosy. Gdyby puścić coś takiego Francuzowi bądź Niemcowi, spotkałoby się to z kompletnym niezrozumieniem i nie wiedzieliby po prostu jak zareagować, jak tego słuchać, co to ma być w ogóle. A także trzeba pilnować, żeby takiej dziwnej anomalii na niewłaściwy rynek nie wypuścić. Tak bym w skrócie wyjaśnił, czym jest lokalizacja kontra tłumaczenie. Pilnowanie takich dodatkowych rzeczy i zmienianie ich zwyczajnie w świecie, sugerowanie klientowi, co można tutaj poprawić. Oprócz tego jeszcze jest też kwestia formatu dat, a czasu, a zapis adresów i numerów telefonów, taki jest, jaki jest w danym kraju stosowany, ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę naciągane w tej definicji o tyle, że kiedy robimy normalne tłumaczenie też zwracamy na to uwagę, prawda? Tak, tak. Także nie, nie uważam, że lokalizacja ma wyłączność na to. Kiedy ktoś zwyczajnie robi tłumaczenie też pilnuje jednostek miary i tak dalej. Tak, zresztą e, też jest taki... Jeden z takich przykładów to będzie przeliczanie miar właśnie w książkach. Czyli ja na przykład wszystkie cale, wszystkie mile przeliczam na, na kilometry, centymetry, metry. Według... Co, co czasami niektórzy oponują też, na przykład Mando, Mando z konglomeratu podcastowego nie raz już o tym rozmawialiśmy, że on nie rozumie dlaczego się przelicza że przecież w oryginale są cale i, i, i on zawsze podaje taki przykład, że przecież e, e, jak jest tam jakaś konkretnia, czy nie tam 15 cali i to będzie jakiś tam po przecinku metra nie? i on mówi, że przecież nie napiszesz tego tak, no mówi no, no tak no zawsze się zaokrągla i, i tak dalej, ale ale to jest, to jest myślę, że też dobry przykład na to Także, także to, to pewnie nie są jakieś pojęcia zupełnie rozłączne. Wiadomo, że przy tłumaczeniu też, się, przy takim tłumaczeniu też literackim, które ja robię, też na pewno jakieś elementy lokalizacji się wprowadza, chociażby przepisy, gdy się tłumaczy jakieś pojęcia czy, czy, czy na nazwiska, które Polakowi nic nie, nie powiedzą, się tłumaczy, kto, kto był, kim był taki taki człowiek w tak, przypisach. Poza tym jest też kwestia tego, czy a, zmiana jednostek jest istotna w literaturze, a czy jest istotna w innych, branżach, nazwijmy to, bo w momencie, kiedy to jest a przykładowo branża motoryzacyjna, no to rozmiary, powiedzmy, jakichś tam części samochodowych są istotne po prostu, żeby były zrozumiałe dla tego odbiorcy docelowego. W związku z tym w tym wypadku jest to raczej oczywiste, że muszą być te jednostki tłumaczone, chyba że w danej branży jest przyjęte inaczej, żeby używać cali bądź jakichś tak, jednostek tak, tak. oryginalnych. Ale w wielu przypadkach a, odwrotu tak naprawdę nie ma. I a, tutaj jako przykład podam może ostatnie tłumaczenie, które miałem w rękach. A, akurat jest ono spoza firmy, a, które miało jakąś starą brytyjską jednostkę miary gęstości folii polietylenowej. I kiedy czytasz coś takiego, to spędzasz kilka solidnych minut na googlowaniu tego, zanim w ogóle zrozumiesz, na co patrzysz i nie chcesz, żeby twój czytelnik przechodził przez to. A ponieważ to jest dłuższy tekst, w którym występują też jardy, w którym występują mile, to tak naprawdę pozostaje kwestia konsystencji, że tak nieładnie powiem, bo tak się u nas czasami mówi, czyli spójności. Żeby zachować spójność, kiedy coś jest tłumaczone, a kiedy coś jest nietłumaczone. Tutaj żargon korporacyjny myślę, że też jest ciekawym tematem na kolejny odcinek. Może tu, tu przeniknąć trochę niestety, ale postaram się objaśnić wszystko. okej, okay, okej. Okay myślę, że myślę, że to będzie może, powinno być zrozumiałe e, ale mówisz o tym, o tym googlowaniu sobie tych miar e, no ja myślę, że wbrew pozorom w, w literaturze to też jest bardzo ważne, bo ja na przykład nie znoszę kiedy czytam jakąś książkę i ja nie mam niestety kalkulatora w głowie, ja nigdy nie pamiętam ile cal ma centymetrów, ile mila to kilometrów i tak No, mi, mniej więcej już tam niektóre rzeczy ogarniam ale lubię jak to jest podane w, w miarze, która mi coś mówi jeżeli ktoś jest jeżeli coś ma 3 sale, to nie wiem tak naprawdę ile to ma ja muszę sobie dopiero w głowie przeliczyć dlatego uważam, że, że powinno się żeby czytelnik był w stanie sobie pewne rzeczy wyobrazić po prostu muszą być w, w systemie metrycznym tak? najbardziej dla mnie oczywisty przykład to są stopy, kiedy jest czyjś wzrost podany w stopach, ja po o, prostu tak. nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić ja nie, ja trzeba muszę nawet, a to już w ogóle z kalkulatorem trzeba, bo to są takie różnice nie, niewielkie, że nie jesteś w stanie w głowie sobie tego prze, przeliczyć, a jeszcze oni różnie to podają, bo czasami w stopach i calach i to już w ogóle jest ciężko Prawda? też przeliczyć najlepiej w takich gotowych tabelkach i tak dalej. No uważam, że to jest akurat coś, co powinien zrobić tłumacz na etapie tłumaczenia, a nie czytelnik na etapie czytania. <taki> tak, takie jest moje zdanie. A jeszcze ci chciałam powiedzieć o tej lokalizacji jeszcze. W takim ogólnym sensie lokalizacja to będzie też takie bardziej tłumaczenie użytkowe, że bo jeżeli ja tłumaczę Tłumaczę, wiadomo, tekst literacki to jest jeszcze w ogóle taki szczególny przykładek tłumaczenia, ale ja muszę być jednak wierna temu tekstowi, tak? wierna zamysłowi, artystycznemu twórcy itd., itd. Wy raczej tłumaczycie tak, żeby tekst był wygodny w użyciu że dobrze to rozumiem? Wiesz co? Tak naprawdę ciężko powiedzieć, że my tłumaczymy w jakiś jeden konkretny sposób, czyli żeby tekst był użyteczny, w sensie używalny. Raczej powiedziałbym, że wszystko zależy od typu tekstu źródłowego, z jakim mamy do czynienia. Bo jeśli to jest tekst marketingowy, to wręcz przeciwnie. Jego użyteczność oczywiście też jest istotna, ale miarą jego użyteczności jest to, czy przykuwa uwagę, czy jest napisany płynnie, elegancko i językiem takim, wiesz, no, można powiedzieć, że wręcz literackim, nie? I właśnie, i wtedy ta wierność tekstowi oryginalnemu schodzi na dalszy plan bo nie jest ważne to, żeby to było wierne odtworzenie tego, co było w oryginale tylko żeby to miało sens było użytkowe właśnie też w tym sensie marketingowym w miejscu docelowym ja pamiętam taki przykład z moich studiów ja się taką lokalizacją, taką z prawdziwego zdarzenia chyba za bardzo nie nie zajmowałam, natomiast pamiętam, jak tłumaczyliśmy tekst reklamowy win, to było do, dokładnie Jacobs, Jacobs Creek, ale dobrze pamiętam? Nie, nie, wie, nie piłam tego wina. I nam tłumaczyła prowadząca, nie, nie wiem do końca, czy się z tym zgadzam, ale nam powiedziała, że musimy uważać, bo w oryginale jest dużo o owocach, że to jest wino owocowe, o jakichś tam nutach takich i owakich owoców. I żeby... I żeby to jakoś inaczej ująć, bo u nas wina owocowe się źle kojarzą. Okay. <laughs> Nie wiem, czy się, czy się zgodzisz z tym konkretnie, bo ja uważam, że, że akurat bez przesady, ale, ale coś w tym guście, tak? To będzie coś, coś takiego. I czy jesteście na przykład, czy wy wtedy e, jesteście na bieżąco w kontakcie z, z pod, ze zleceniodawcą, który... E, i, i proponujecie na przykład takie rzeczy, że tutaj proszę to wykasować albo zmienić na coś innego, ponieważ u nas się źle kojarzy coś takiego? Tak, na tym to polega. Na ścisłej współpracy z klientem, ze zleceniodawcą i wyjaśnianiu mu, dlaczego coś jest nieodpowiednie dla tego i tego rynku, tak żeby on miał świadomość a co sprzedaje i jak sprzedaje. Nie? Bo nie możemy tutaj wprowadzić zmian bez jego wiedzy, ale Zwykle jest tak, że to jemu przede wszystkim, tej, tej osobie, która nas zatrudnia, zależy na tym, żeby dostarczyć produkt w sposób a, przyjazny tej kulturze, w którą celuje w danym momencie. Czyli, czyli oprócz takiego tłumacza, który zajmie się konkretnie... No, zna język i będzie konkretnie pod względem lingwistyczny to patrzył, to potrzebujecie też w takim przypadku marketingowca, który powie, to ten i ten fragment się nie sprzeda, tak? A wiesz co, te rolę tak naprawdę pełni tłumacz, bo nasi tłumacze, a, ka, znaczy powiedzmy tak, nie nasi tłumacze, tylko każdy tłumacz na świecie ma jakąś swoją specjalność. Wiadomo, że oczywiście mogą być osoby, które znają się na wszystkim i osoby, które znają się na niczym, ale a, kiedy tłumaczysz tekst marketingowy, zwracasz się do kogoś, kto ma jakieś doświadczenie w tekstach marketingowych. Może na przykład jest specjalistą, może ma jakieś wybitne osiągnięcia w tym dziedzinie. Jeśli tłumaczysz tekst a, dotyczący, nie wiem, historii, szukasz kogoś z wiedzą historyczną. A jeśli masz tekst motoryzacyjny, no to szukasz kogoś, kto się zna trochę na, na tej mechanice, prawda? No i już e, nie wspominam w ogóle o medycynie i farmaceutyce, które podlegają bardzo ścisłej kontroli jakości i mogą je robić rzeczywiście tylko ludzie naprawdę do tego wykwalifikowani. Bo kiedy tłumaczysz receptę na jakimś środku farmaceutycznym, nie ma w ogóle możliwości zrobienia błędu, nie, nie, nie ma prawa zrobić błędu. A to ciekawe, bo ostatnio widziałam błąd językowy, ale nie. Ale to, to nie nasze? Nie, nie, nie, nie, nie w tym sensie. Chodzi mi o to, że widać było, że oczywiście to nie był żaden istotny błąd w, w tym sensie, że znaczeniowy, nie? Tylko po prostu był błąd językowy. Już teraz sobie nie przypomnę, co, co to dokładnie było, ale ale właśnie to było chyba coś w stylu tej konsystencji. Może nie aż tak, nie aż tak językowa, chamskie, że, że konsystencja znaczy coś zupełnie innego w naszym języku, ale było takie, takie właśnie niezbyt, niezbyt ładne, niezbyt eleganckie spolszczenie. Ale rozumiem, że, że tak, że, że przy tekstach użytkowych często to piękno języka schodzi na dalszy plan. A jeszcze chciałam Cię zapytać o narzędzia, które stosujecie na co dzień w pracy. Bo ja rozumiem, że przy takiej pracy, przy takich tekstach nie jest nigdy tak, że nad jedną rzeczą pracuje jeden człowiek, tylko zazwyczaj jest to współpraca wielu ludzi na kilku etapach. Sam zresztą powiedziałeś, że jesteś koordynatorem, więc zakładam, że jest jakaś hierarchia. To prawda, to nie tak, że mam jednego człowieka do koordynowania, bo wtedy raczej byłoby to cała ta moja funkcja zbędna. A... Tak, w lokalizacji zwykle jest tak, że klient dostarcza więcej materiału do przetłumaczenia i zlokalizowania niż jeden człowiek byłby w stanie przetrawić. W związku z tym nie mówi się o jakimś jednym tłumaczu robiącym tłumaczenia dla danego klienta, tylko mówi się o zespole. I zespół składa się z tłumaczy, owszem, ale też składa się z różnych innych ludzi pełniących różne funkcje, które wspierają to tłumaczenie i jakby wykonują dużo innych czynności z nim związanych. A jeśli chodzi o tłumaczy i to, z jakich narzędzi oni korzystają, to można powiedzieć, że językowa technologia to jest termin, którego swobodnie można w tym kontekście używać. To jest rzeczywiście zaawansowana technologia, rozbudowana, pozwalająca wiesz, wymieniać się zadaniami, pozwalająca tłumaczyć w wygodnym środowisku i to wygląda mniej więcej tak, że... Taką żelazną bazą, taką pierwszą komórką a, tej całej technologii są narzędzia tłumaczeniowe, czyli katy tak zwane. To jest od, a, zaraz chwileczkę, Computer Assisted Translation, żebym nie skłamał. A, dawno nie, nie przypominałem sobie rozwinięcia tego skrótu. To są programy komputerowe, które umożliwiają wygodne tłumaczenie a, omijające klasyczne rozwiązania, czyli dwa pliki wordowskie otwarte na ekranie. To jest w środowisku już uważane za metodę przestarzałą i troszeczkę śmieszną być może dla niektórych, ale... Ja jej używam. Ma to sens absolutnie w Nie. wielu Nie. przypadkach i ja sam też korzystam prywatnie w no, wielu sytuacjach. Natomiast katy mają jeszcze jedną przewagę zasadniczą poza wygodą jakby użytkowania. Bo może tak, jeśli chodzi o wygodę użytkowania to wygląda tak, że tekst jest rozbity na segmenty. Te segmenty to może być akapit albo to może być zdanie. I w momencie kiedy klikasz w segment wyświetla ci się okienko, w którym możesz tłumaczyć. I to samo w sobie nie brzmi może jakoś imponująco, no bo ok, może masz to rozbite na ekranie w taki przejrzysty sposób, że nie musisz mieć otwartych kilku okien ale do tego wszystkiego katy łączą w sobie jeszcze kilka innych funkcji i najważniejszą z nich jest to, że łączą się z pamięciami tłumaczeniowymi. Pamięć tłumaczeniowa to jest taka baza danych, w której lądują wszystkie Twoje tłumaczenia. To nie znaczy, że możesz mieć tylko jedną pamięć tłumaczeniową, zależnie od systemu, z którego korzystasz. Możesz mieć ich prawdopodobnie kilka, to może być kwestia licencji, a może korzystasz z czegoś darmowego, to wtedy podejrzewam, że niewiele Cię ogranicza i zwyczajnie rozdzielasz na przykład typy tekstów źródłowych, nie? żeby Ci się nie mieszały teksty jakieś motoryzacyjne z tekstami farmaceutycznymi bo na przykład tam jedno słowo w motoryzacji może znaczyć coś innego, a w farmaceutyce coś zupełnie innego. Tak teraz trochę zmyślam, bo nie mam przykładu takiego słowa w głowie, ale myślę, że potraficie sobie wyobrazić coś takiego. Um. I pamięć tłumaczeniowa działa w następujący sposób. Kiedy tłumaczy się w takim narzędziu zwanym katem, pojawiają się podpowiedzi. I te podpowiedzi mają różny sposób stopień wiarygodności, że tak powiem. Może Wam wyskoczyć powiadomienie po prostu, które mówi, że podobne tłumaczenie już znajduje się w pamięci i że jest podobne w 60%. No i teraz jest to tylko i wyłącznie kwestia tego, co uzna tłumacz. Czy to jest przydatne, czy to mu jest nieprzydatne. Jeśli jest mu nieprzydatne, to zignoruje. Jeśli jest mu przydatne, to skopiuje i zmieni te elementy, które się nie zgadzają. A jest to najistotniejsze tak naprawdę przy powtórzeniach. A myślę, że na tym nawet i literackie tłumaczenie może potencjalnie skorzystać, bo w literaturze też zdarza się, że ktoś na przykład cytuje jakiś fragment, który już wcześniej w książce się pojawił. Albo Zdarzają na przykład jest cała scena rzeczy. powtórzona, nie? takie mhm. artystyczne powtórzenie. I w, czasem, podejrzewam, może być trudne dla tłumacza wyłapanie tego wszystkiego, tak, żeby to przetłumaczyć dwa razy tak samo. To zwłaszcza byłoby e, niefortunne, gdyby powiedzmy ktoś wspominał jakąś scenę i cytował fragment czyjejś wypowiedzi. No to byłoby niefajnie, gdyby ta wypowiedź dwa razy w tekście występowała i za każdym razem była inaczej przetłumaczona. Uh, no Tutaj więc... mogę się wtrącić mhm. z anegdotką, że miałam taką sytuację, że w książce bardzo dużo było takiego właśnie wspominania czyjejś wypowiedzi i miałam jeden taki przypadek, że była wspomniana czyjaś wypowiedź, no i tak tradycyjnie, ja mam dosyć dobrą pamięć, pamiętam, że zresztą to, to też było po prostu wyróżnione typograficznie, tak? kursywą, ja wiem, że to jest powtórzenie, szukam, szukam, szukam, szukam szukam dalej, no nie ma okazuje się, że sama aktorka zmieniła ten tekst w oryginale no to też się może zdarzyć ale, ale też chciałam też dodać, że też niestety, niestety uważam, że akurat niestety jest dużo e, pisarzy, którzy po prostu w kółko używają tych samych określeń i właśnie ostatnio taką książkę tłumaczyłam i po prostu tam cały czas ktoś kręci głową e, e, macha głową albo robi coś tam z oczami i po prostu to, jest, te, to się po prostu cały czas powtarza ja podejrzewam, że mogłabym ze dwa dni pracy mniej, mieć takie pełne dwa dni pracy gdybym właśnie miała takiego kata to też bardzo fajny skrót jest swoją drogą. Całkiem sympatyczny. Kontekście. To ja może ci powiem w takim razie, że to nie jest niemożliwe, żeby mieć swojego kata bez a, płacenia jakiejś wyjątkowo drogiej licencji, bo co prawda a, trzon rynku w dalszym ciągu są to Trados, Memok i Wordfast, takie trzy największe katy i, i najbardziej popularne w branży ale jest też całkiem sporo katów a, darmowych na, na licencji otwartej dla wszystkich i ostatni, który był mi polecony to Omega T, czy Omega T, nie wiem, czy, czy powinienem tutaj się wygłupiać z czytaniem tej nazwy po angielsku, natomiast jeszcze go nie sprawdziłem, ale słyszałem, że potencjalnie jest całkiem niezły. Także można próbować, jeśli ktoś nie ma pieniędzy na licencję, to myślę, że warto się rozejrzeć za czymś takim. Ja myślę, że jednak mój zleceniodawca by wolał, żebym trochę inwencji dodała do tej książki. Też tak myślę, bo no. błędy w tekście źródłowym się zdarzają i często o, jest jasne. tak, że lepiej jest je po prostu poprawić po, po autorze. Nie? To też jest funkcja tłumacza poniekąd, żeby nie równać do, do poziomu tekstu źródłowego. Jeśli można coś poprawić, to, to lepiej to poprawić. Czy znaczy w Waszej pracy na pewno? Na pewno, na bank. W tłumaczeniach literackich to jest kwestia otwarta. Nie? Niektórych błędów nie powinno się poprawiać. Znaczy w ogóle nie powinno się poprawiać błędów. No bo ja też jestem zdania, że jeżeli oryginał jest do kitu, to, to dlaczego tłumaczenie ma być lepsze? Ale no, jednak czytelnik i zleceniodawca zawsze oczekują, że do pewnego poziomu, do pewnego stopnia, żeby jednak poprawiać. No ale to już powiedzmy jest temat na, na zupełnie inną rozmowę. Wróćmy do tych, do tych yy, narzędzi. Tak, bo no to już jest właściwie kwestia etyki tłumacza, prawda? Także tutaj tak, może tak. się nie zagłębiajmy. A, tak, no i katy w ten sposób właśnie działają. Dają możliwość po pierwsze wygodnego rozsłożenia sobie tłumaczenia na ekranie, a po drugie korzystania z tych pamięci. I to są rozwiązania też z takiego punktu widzenia a, dużych firm przydatne o tyle, że powiedzmy, że masz klienta, który dosyła jakieś zmiany w plikach, czyli dostajesz tak naprawdę podobny tekst marketingowy, w którym są wprowadzane stopniowo zmiany, może większe, może mniejsze, ale jakieś jego części się powtarzają za każdym razem. I teraz klientowi szkoda czasu po prostu na rozdzielanie tego, co już było, od tego, co jest nowe, ale z pomocą e, takiego kata i takiej pamięci tłumaczeniowej da się... A, zwyczajnie wyliczyć, a, u, hmm, wyliczyć liczbę słów a, w segmentach, które jeszcze się nie pojawiły. Czyli w ten sposób ten klient nie musi płacić nam za tłumaczenie drugi raz tego samego. I też może mieć pewność, że to, co już było przetłumaczone, nie zostanie nagle zmienione, także będzie jakaś niespójność w jego materiałach marketingowych czy, czy jakich innych, jakichkolwiek innych materiałach. Na dobrą sprawę. Także hasło, które możesz znaleźć na stronie Lionbridge brzmi nie płać dwa razy za to samo tłumaczenie i to tak naprawdę nie jest żart, bo w takich tłumaczeniach, jakimi my się zajmujemy, to jest bardzo powszechne, że wraca do nas przynajmniej część tekstu w takiej samej formie i w ten sposób i klient jest szczęśliwy i my jesteśmy szczęśliwi, że nie musimy robić dwa razy tego samego. Tak, zwłaszcza, że potem klient mógłby mieć jakieś pretensje, że a tutaj było przetłumaczone za pierwszym razem tak, a za drugim inaczej. I nie, nie każdy rozumie, że, że, że, że, że nie ma tak naprawdę jednego wyniku tłumaczenia, że za każdym razem może wyjść coś innego i, i to mogą być nadal prawidłowe tłumaczenia. To prawda, ale w przypadku, wiesz, jeśli to jest jakieś nazewnictwo uh, związane z produktami, to też chcemy raczej konsekwentnie używać jednej nazwy, żeby ona się kojarzyła po prostu. Także... Żeby była, jak to ładnie, ładnie ująłeś... Y, konsystencja. Konsystencja. Tak. tak. Yep. Kalka językowa, straszna rzecz. Um, Okej. Okay. Co jeszcze mogę powiedzieć o narzędziach? Um, to znaczy tak, to zależy od... Tego, z jakiego kata korzystasz. Tutaj już wchodzimy w obszar a, względny, dlatego że kat katowi nierówny, a, choć większość ich funkcji się pokrywa, to niektóre są bardziej eksperymentalne, niektóre mniej, niektóre posiadają jakieś funkcje, niektóre nie, więc nie będę tutaj wskazywał, który konkretnie jest od czego, ale funkcjonalności, których można się spodziewać, na przykład wbudowany glosariusz. To znaczy może nie wbudowany, ale taki, który możesz sobie sama ustawić. Czyli zbierasz jakąś terminologię, dopisujesz jej tłumaczenia, takie oczekiwane. Czyli to jest akurat dobre w przypadku, tak jak powiedziałem, jakiejś terminologii związa związanej z produktami klienta. Czyli chcesz, żeby a jakiś tam podzespół komputera miał taką, ani inną nazwę i była ona używana za każdym razem. No to dodajesz ją do glosariusza i każdy tłumacz, który będzie tłumaczył korzystając z tej pamięci tłumaczeniowej, jeśli w segmencie źródłowym znajdzie słowo, no odpowiednie słowo czy odpowiedni termin, dostanie też podpowiedź, jak ten termin powinien być przetłumaczony. To jest często wyświetla się w jakimś osobnym oknie w stosunku do wiesz, poprzednich tłumaczeń z pamięci tłumaczeniowej, ale jest to w dalszym ciągu jasna wizualna podpowiedź, co tutaj powinno zostać użyte. Wiadomo, nie w każdym kontekście każde słowo znaczy to samo, więc czasem trzeba i zignorować taką glosariuszową podpowiedź, ale ma to jak najbardziej dużą wartość w tej branży, żeby takie podpowiedzi dostawać. Także glosariusze, też słowniki. Katy mają zawsze jakiś wbudowany słownik, który pozwala sprawdzić poprawność pisowni. I też jakieś bardziej rozbudowane narzędzia, jak to się mówi znowu tutaj, użyję angielskiego terminu QA, czyli że po prostu kontrolujące jakość. I co tu dużo powiedzieć, takie narzędzia mogą być różnorakiej, Hmm. Może tak mogą na różny sposób ingerować w nasze tłumaczenie, czyli albo sprawdzają tylko pisownie, albo mogą być o wiele bardziej zaawansowane i tutaj już robi się ciekawie, dlatego że są narzędzia, które umożliwiają sprawdzenie, czy zmieniło się coś w układzie interpunkcji końcowej, czyli na przykład jeśli w oryginale na końcu segmentu jest kropka, to to narzędzie sprawdzi, czy w tłumaczeniu też na końcu jest kropka. Nie? To, to jest zwyczajnie wykrywanie tego, czy tłumacz nie pomylił czegoś, nie zgubił na przykład znaku interpunkcyjnego. Z przecinkami to nie będzie działało, dlatego że przecinki to jest skomplikowana sprawa i zależna od języka tak naprawdę, ale do pewnego stopnia jest to w stanie wykryć bardzo dużo rzeczy. Na przykład porównuje, czy zgadza się liczba znaków specjalnych. Znaki specjalne to mogą być powiedzmy jakieś, a, no w niektórych językach a, znak zapytania jest nawet traktowany jako znak specjalny, ale powiedzmy, że hasztagi, że jakieś ukośniki, jakieś gwiazdki czy inne tego rodzaju znaki jest porównywane, czy występują i w źródle i w tłumaczeniu, żeby się upewnić, że a, nie zadziało się coś dziwnego i żeby można było po prostu sp sprawdzić to jeszcze raz. Podobnie są takie testy, które sprawdzają, czy nie ma, powiedzmy, trzech znaków zapytania, trzech wykrzykników, trzech gwiazdek. To są takie rzeczy, którymi tłumacz często oznacza sobie jakiś segment, do którego chce potem wrócić. I autentycznie te narzędzia czasem są ustawiane w taki sposób, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś takich znaczników zostawionych przez tłumacza, no bo dobra, bądźmy szczerzy, jakby to trafiło do klienta takie tłumaczenie zawierające takie znaczniki w stylu o, tu muszę wrócić, jeszcze sprawdzić, to by wyglądało co najmniej nieprofesjonalnie. I to się raczej nie zdarza, ale mamy do tego rozmaite zabezpieczenia, nie? Inne niż tylko a, wiesz, jak, jakieś a, redakcje czy korekty. Także automatycznie się to dzieje. I to jest używane tak naprawdę nie po naszej stronie najbardziej, tylko najbardziej po stronie tłumacza, który po skończeniu tłumaczenia albo nawet w trakcie tłumaczenia zapuszcza sobie takie narzędzie i ono mu wyrzuca propozycje segmentów, które wyglądają podejrzanie. To jest w sumie istotne sformułowanie, że te segmenty są podejrzane, to niekoniecznie są 100% murowane błędy. Tłumacz musi sam zdecydować, czy to jest błąd, czy, czy tak miało być. Poza tym te narzędzia też potrafią sprawdzić spójność z glosariuszem i porównują po prostu, czy jeśli dany termin źródłowy się pojawił, to czy w tłumaczeniu pojawia się jego odpowiednik. Mhm. Tak, bardzo, bardzo, Bardzo to wszystko brzmi skomplikowane, ale sobie wyobrażam, że, że jak już się opanuje te wszystkie te wszystkie narzędzia to faktycznie ta praca, praca z tekstem jest szybsza taka ułatwiona, dużo rzeczy o których ja pracując na no może nie w notatniku tylko w open office'ie, ale jednak o których muszę pamiętać tak po prostu zwyczajnie, nie, mieć to w głowie a tutaj, a tutaj dużo rzeczy sprawdza komputer to jest, to jest fajne, no ale oczywiście w tłumaczeniu literackim raczej to, raczej to będzie nieprzydatne czy jeszcze możesz mi coś powiedzieć na temat konkretnie tej hierarchii? Rozumiem, że to jest nie tylko jeden koordynator, ale na pewno więcej osób tak jakby sprawdza pracę tłumaczy. Najniżej są ci tłumacze. Czy oni też są jakoś schierarchi schierarchizowani? Dobre słowo powiedziałam? Myślę, że tak, że było dobre. Wiesz co, z tą hierarchią jest trochę tak, że myślę, że niechętnie... By się ktokolwiek zgodził na uznanie tego za taką drabinę, nie? gdzie tłumacz jest na samym dole, potem jest koordynator, potem jest jakiś projekt. Znaczy, ja, ja bym to raczej, raczej myślała o tym, kto. No dobra, masz rację, bo najpierw pewnie tekst pójdzie do jakiegoś koordynatora, który odeśla do tłumacza, a potem oni odeślą mhm. do koordynatora. To pewnie tak wygląda, tak? Tak, to jest troszeczkę na tej zasadzie. Wiesz co, ja bym ujął to w ten sposób, że tłumacz jest jednocześnie na dole drabiny i jednocześnie na jej szczycie, bo to nie jest tak, że my cokolwiek robimy dookoła tego tłumaczenia, to my zapewniamy mu jakąś ostateczną, nadprzyrodzoną jakość. To w dalszym ciągu jest praca tłumacza i my pilnujemy, żeby nie było sytuacji, kiedy od tłumacza wychodzi fushera, natomiast... Jeśli to tłumaczenie jest znakomite, to jest to w dalszym ciągu zasługa tłumacza w no, bardzo dużym procencie. Ok, on może mieć pracę ułatwioną, ale nie odbieramy im tych zasług i tłumacza się traktuje z, przynajmniej z mojej perspektywy z najwyższym szacunkiem, bo to on tutaj jest kluczowy. A nie, to ja, to ja absolutnie nie miałam nic takiego złego na myśli, to tak samo funkcjonuje przecież w jakimś tam okrojonym zakresie w tłumaczeniu literackim, że, że wiesz, że redaktor niby poprawia to tłumaczenie, ale tak naprawdę nie jest tam, nie wiem, nie czuje się jego podwładną i wręcz ja mam ostateczne zdanie, ostateczne to ja podejmuję ostateczną decyzję, tak? U was to pewnie tak nie ma. A, wiesz nie co? Ma, nie, ma, nie ma takiej jednej, jednej osoby, która ma nadrzędny autorytet, nie? Raczej tak w, w grupie się pracuje. Wiesz co, tak naprawdę w kwestiach językowych ten autorytet zwykle należy albo właśnie do koordynatora tłumaczeń, albo do jakiegoś tam menedżera jakościowego, bo też i taka funkcja się, się pojawia w niektórych projektach. Także można powiedzieć, że tak, ja mam tą ostateczną władzę decyzyjną w swoich rękach, ale ponieważ u nas tłumaczenia odbywają się na ileś języków często, to nie jest tak, że głos tłumacza bądź redaktora nie zostaje wysłuchany. On jest najczęściej decydujący. Natomiast moja rola jako koordynatora i też powód, dla którego te role się przydziela lingwistom, jest taki, że to jest ktoś, kto może nie znać języka, ale musi się orientować w tym, jak język działa, tak żeby być w stanie zinterpretować sygnały przesyłane przez redaktora i przez tłumacza. Nie? Czyli żeby wybrać tę wersję, która, która jest najlepsza. Albo przynajmniej umieć zdecydować w trudnej sytuacji, co wybieramy. No i tak, też... musi mieć taką wrażliwość na te niuanse języka. To prawda. E, tak. I też trzeba pamiętać, że tak naprawdę ostateczna decyzja nieraz może należeć do klienta i naszą rolą jest wybranie tych rzeczy, których my nie powinniśmy robić, czyli tych decyzji, których nie powinniśmy podejmować i spytać klienta po prostu, jak widziałby to tłumaczenie czy ten jakiś konkretny termin. Stąd też glosariusze, bo e, powiedziałem o tym, że glosariusze się tworzy, ale nie powiedziałem o tym, kto to robi tak naprawdę. E, one są wybierane, ta terminologia, często przez e, nasz zespół koordynatorów, potem są tłumaczone przez tłumaczy, a potem są zatwierdzane przez klienta. W związku z tym rola klienta często jest w tym kluczowa. Wyobrażam to też sobie tak, że w pewnym sensie też negocjujecie między tłumaczami a klientem. Tak, to się zdarza rzeczywiście, że, że dzieją się takie negocjacje, chociaż szczerze mówiąc to zwykle nie jest nic dramatycznego, bo jakby to ująć, negocjacje sugerują, że jest jakiś konflikt interesów, tymczasem najczęściej te konflikty się zdarzają w momencie, kiedy klient nie zna języka docelowego. I kiedy ma zwyczajnie w świecie wątpliwości, więc to są nie tyle negocjacje, co kwestia wytłumaczenia klientowi, dlaczego a, powinno być taka, nie inaczej i dlaczego dla tego konkretnego rynku a, to się sprawdzi. A Tak poza tym, jeśli klient jest w pełni świadom tego, co robi, no to jego decyzja zawsze jest tą ostateczną, prawda? Także tutaj się nie wtrącamy. Tylko robimy, a, co nam takie sytuacje, że klient ma po swojej stronie jakiegoś tłumacza, który jest jeszcze jakoś tam stroną tych, tych rozmów? Czy raczej już nie? Jeżeli, jeżeli już zleca, to już zupełnie nie mają swoich pracowników, którzy się tym zajmują. Klient bardzo często ma na przykład takich swoich, może nie redaktorów, ale nazwijmy to recenzentów. Czyli może mieć na przykład filie w kilku krajach, i w momencie, kiedy my przesyłamy tłumaczenie, to to tłumaczenie trafia do odpowiedniego działu w odpowiednim kraju i tam ktoś, kto odpowiada za te materiały, po prostu je czyta i sprawdza, czy są wiarygodne, czy są dobrze przetłumaczone. Także to niekoniecznie musi być tłumacz, lingwista albo ktoś taki, to może być po prostu pracownik i użytkownik języka docelowego. Także... Jest zwykle jakaś kontrola po stronie klienta, to nie tak, że oni nam wierzą na słowo i zresztą bardzo dobrze, bo myślę, że im więcej sprawdzania, tym lepiej dla tego tłumaczenia, prawda? Mhm. Mhm. Na każdym etapie można jakiś błąd, błąd znaleźć. Tak? Tłumaczenie nigdy nie jest w 100% doskonałe niestety, więc, więc myślę, że tak. Dobrze, wiesz co, nie wiem, czy chciałeś jeszcze jakiś temat dzisiaj poruszyć, bo myślę, że jeszcze porozmawiamy tak ogólnie o, o lokalizacji. Mm, ale czy coś jeszcze chciałeś poruszyć dzisiaj? A wiesz co, może jeszcze w takim razie dokończę o tym, z kogo się składa zespół, bo wydaje mi się, że tak zaczęliśmy, ale nie dokończyliśmy. Eee, no więc tak, tłumacz, który jest najważniejszym z ogniwem, Poza tym koordynator językowy i tutaj wydaje mi się, że już trochę nakreśliłem, co ja właściwie robię. Przygotowuje się glosariusze, przygotowuje się narzędzia dla tłumacza, rozwiązuje się wszelkie problemy i zapytania tłumacza. Czasami samodzielnie, czasami trzeba wrócić do klienta i poprosić o jakieś uściślenie, o co chodziło w materiale źródłowym szuka się wszelakich rozwiązań, które tłumaczowi uproszczą pracę. Nie ja będę już tutaj wchodził w jakieś większe szczegóły, zostawmy to na tym etapie. A poza tym, kto jeszcze bierze udział, prawie zawsze jest jakiś project manager, także jakaś osoba, która kontroluje przebieg prac, czy wyrobimy się w terminie, czy wszystko zostanie dostarczone w odpowiedniej formie, która organizuje zespół i tak dalej. Poza tym wszystko zależy już tak naprawdę od specyfiki projektu, bo to, co do nas trafia, to rzadko jest po prostu tekst w pliku doc, tudzież txt do przetłumaczenia. To może być najróżniejszy, może tak, najbardziej zróżnicowana mieszanka formatów plików, typów plików i w ogóle tego, jaki to jest materiał, czy to jest audiowizualne, czy to jest tekstowe. W związku z tym przydać się mogą ludzie z takimi specjalnościami jak na przykład DTP. DTP do zmiany układu i formatu tekstów w wszelkiego rodzaju plikach tekstowych i graficznych. Graficy, często współpracujący ściśle z DTP, którzy pilnują, żeby teksty na grafikach dobrze wyglądały, bo wiesz, bo to jest jeszcze coś takiego, że dostajesz plik graficzny powiedzmy i na pliku graficznym jest napis i teraz jak go właściwie przetłumaczyć, jak go podmienić tam, ja na przykład nie umiem kompletnie wyedytować pliku graficznego, no nie jestem w stanie, mógłbym co najwyżej zrobić podpis pod spodem, ale te zespoły właśnie DTP i, i grafików są w stanie e, dogrzebać się do tego napisu i go podmienić zwyczajnie w świecie. Także grafika nie zostaje zmieniona, zostaje zamieniony sam tekst. Co więcej, e, mogą być specjaliści od dźwięku potrzebni, specjaliści od wideo, e, czyli krótko mówiąc ludzie, którzy e, nasze gotowe tłumaczenie e, zintegrują z materiałem, czyli na przykład jeśli mamy jakiś filmik i mamy do niego przygotowane napisy, to te napisy zostaną, jak to się mówi, wypalone, czyli scalone z tym filmikiem, tak żeby się wyświetlały a, po odpaleniu filmiku. Albo może też być tak, że jeśli to jest a, dźwięk, czyli jakaś narracja, a, czy też no powiedzmy lektor, dubbing, czy coś takiego, to że on zostanie zsynchronizowany i z tym co się dzieje na ekranie i potencjalnie nawet z ruchem warg. także to tak naprawdę tutaj możliwości tego kto jest potrzebny w zespole są bardzo szerokie i bardzo zależne od tego jaki to jest projekt. Także zespoły potrafią być naprawdę duże, a jak jeszcze kiedyś porozmawiamy o tym, jak wygląda model tłumaczeń na zamówienie, ten trochę się nie do końca przekłada na polski, ale chodzi mi o model on demand, to już w ogóle będę prawdopodobnie, on może być zaskakujące dla niektórych, jak duży może być zespół i ile różnych funkcji może pełnić. Dobrze, to ja sobie zapisuję, że w następnym naszym wspólnym odcinku rozmawiamy o tym, <śmiech> bo mnie zainterogowałaś. On <śmiech> Demand w ogóle jest taka platforma w Loyon Bridge, która się nazywa On Demand i ja mam szczęście akurat mieć dużo wspólnego ze stroną językową powiedzmy w tym projekcie, a oczywiście też w zespole, który... Jest naprawdę fajnym zespołem, tak swoją drogą. To mam nadzieję, że może ktoś mnie będzie słuchał z tego zespołu, to usłyszę, że Was pochwaliłem. <śmiech> tak. I To nie tak, że jesteśmy jedyni na rynku, absolutnie nie. Natomiast w ogóle taki typ usługi, jak tłumaczenia na zamówienie, gdzie wchodzi się po prostu na stronę internetową, wrzuca się tłumaczenie, znaczy tekst źródłowy, i z drugiej strony wychodzi tłumaczenie. Tak to wygląda z perspektywy klienta. To jest stosunkowo, wydaje mi się, nowa rzecz i, i bardzo ciekawa. Dobrze. Dobrze, to myślę, że to jest taka zachęta, żeby zachęta dla naszych słuchaczy, żeby e, odwiedzili nas jeszcze, gdy, e, gdy będziemy rozmawiać już konkretnie o on-demand, e, a myślę, że dzisiaj już się pożegnamy i bardzo Ci dziękuję za ciekawą rozmowę e, i mam nadzieję, że nasi słuchacze też będą mieli o niej podobne zdanie. <gryzanie> e, także, także do usłyszenia i bardzo dziękuję jeszcze raz. Dzięki wielkie.